Powstańmy wszyscy do modlitwy, poprośmy Boga, aby błogosławił nasze zgromadzenie, nasze rozmowy, czas, który spędzimy tutaj przy Jego Słowie. Drogi nasz Ojcze, przychodzimy do Ciebie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa w tym świętym imieniu, które jest ponad wszelkie imiona, jakie zostały dane ludziom. Dziękujemy Tobie za przystęp do tronu Twojej łaski. Jesteś łaskawym Bogiem. Dziękujemy Ci, że dzisiaj możemy doświadczać Ciebie dlatego właśnie, że Ty jesteś miłosierny, łaskawy, dobry. Otwierasz przed nami bogactwo swojej łaski. Daj nam i dzisiaj zbliżyć się do Ciebie i czerpać z Twojego zdroju łask poprosimy, pobłogosław ten czas naszej społeczności z Tobą i ze sobą wzajemnie. Daj nam radować się w Tobie, daj nam wsłuchiwać się w Twój głos, daj nam z uwagą słuchać braci, sióstr, tego o czym będziemy tutaj się dzielić, o czym będziemy rozmawiać. Pomóż nam lepiej rozumieć Ciebie, Twoje drogi poddawać się Tobie, byś przysposabiał nas do owocnej służby w Twoim Królestwie. Uwielbiamy Ciebie i oddajemy Tobie hołd, cześć i prosimy, byś też w swoim duchu dopomógł nam w naszej modlitwie, śpiewaniu pieśni, aby nie były to jakieś puste słowa, ale byśmy prawdziwie mogli oddać Tobie należną cześć i chwałę. Amen. Usiądźmy na chwilkę. Za chwilkę będziemy znowu wstawać, śpiewać, modlić się, ale zanim to zrobimy, przeczytajmy kilka wierszy z Ewangelii Jana. Otwórzcie, proszę, Ewangelię Jana, dziesiąty rozdział. Jeden z, myślę, lepiej znanych fragmentów całej Biblii. Ewangelia Jana, dziesiąty rozdział gdzie Pan Jezus mówi o sobie zarówno jako o dobrym pasterzu, jak i o drzwiach do owczarni. Pan Jezus tutaj przedstawia nam te dwie ilustracje i z tego, co wiemy, wielu pasterzy, kiedy zapędzało owce do jakiegoś ogrodzonego miejsca, kładło się po prostu w drzwiach, przez które wcześniej wchodziły owce. I w ten sposób, można powiedzieć, literalnie byli drzwiami do owczarni, czyli do tego miejsca zgromadzenia owiec. Więc Pan Jezus tutaj, mówiąc o sobie, że jest pasterzem i że jest drzwiami, jednocześnie może odnosić się po prostu do pasterza, który nocą jest drzwiami. Leżąc w drzwiach tej owczarni i pilnując w ten sposób owce zgromadzone w tym miejscu, gdzie te owce zostały zebrane na noc. Ewangelia Jana, dziesiąty, rozdział od pierwszego wiersza, Jezus mówi zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz w inny sposób się tam dostaje, ten jest złodziejem i zbójcą. Kto zaś wchodzi przez drzwi, jest pasterzem owiec. Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu. I po imieniu woła swoje owce i wyprowadza je. Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi. Owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos. Za obcym natomiast nie pójdą, lecz uciekną od niego, ponieważ... Nie znają głosu obcych. Tę przypowieść powiedział im Jezus i mówi tutaj do swoich uczniów, lecz oni nie zrozumieli tego, co im mówił. Bardzo często widzimy, że Jego uczniowie słuchali i nie rozumieli. I myślę, że my też czasami mamy ten sam problem. Czytamy i nie rozumiemy. Słuchamy i nie rozumiemy. I po to się gromadzimy, kochani, żeby słuchać, rozważać, dzielić się, aby rozumieć, albo przynajmniej lepiej zrozumieć, albo przynajmniej zbliżyć się do zrozumienia o krok. Dlatego zachęcam, jeżeli czegoś nie rozumiemy, to... Mówmy o tym, że nie rozumiemy, jakoś nam się to nie klei, nie bardzo wiemy o co tu chodzi. Uczniowie bardzo często nie rozumieli. Nie ma nic złego w tym, że czasami nie rozumiemy. Pytanie jest, czy kiedy nie rozumiemy, czy tak to zostawiamy i idziemy dalej jakby nic, czy szukamy zrozumienia, czy podejmujemy wysiłek, żeby zrozumieć. Uczniowie często przychodzili do Jezusa i mówili, Panie wytłumacz nam, nie rozumiemy. Więc nie ma nic złego w tym, że nie rozumiemy. Natomiast myślę, że jest bieda, jeśli pozostajemy w tej nieświadomości i idziemy przez życie, nie szukając zrozumienia. Pismo Święte wzywa nas, abyśmy poznawali Boga. Wzywa nas, byśmy szukali tych skarbów, które są w Jego Słowie. Bardziej niż czegokolwiek innego, bardziej niż pereł, bardziej niż złota, bardziej niż bogactwa tego świata, byśmy szukali mądrości i poznania Boga, bo to jest życie, poznawanie Boga. Poznawanie go i poddawanie się temu, co nam objawił o sobie, aby być mądrymi ludźmi. Uczniowie tymczasem nie rozumieli, o czym Jezus tutaj mówi. Więc Wtedy Jezus znowu powiedział Jezus jakby kontynuuje tutaj, ale jakby trochę z innej strony. Mówi o tym samym tak naprawdę, ale innymi słowami, troszkę może posługuje się inną analogią, ale nadal mówi o dobrym pasterzu i mówi o złodziejach. Zauważcie, jak będziecie czytali tę dalszą część, jak ona często jest wyrwana z kontekstu, czyli nie jest czytana z pierwszą częścią i zupełnie przedziwne interpretacje pojawiają się, szczególnie w kontekście złodzieja. Nie czytając jeszcze, powiedzcie mi, kim jest złodziej, który zabija, przychodzi by kraść zabijać i niszczyć? Absolutnie nie. Wyrwane z kontekstu, oczywiście. Natomiast Jezus tu absolutnie słowem nie wspomina o szatanie. Natomiast ja tak samo, jakbyście mnie zapytali, parę lat temu, już teraz parę lat jakby wiem, że to nie chodzi o szatana, ale parę lat temu też bym powiedział szatan, bo tak zawsze słyszałem to wyjaśniane, tak to często jest mówione. Natomiast w kontekście macie wyraźnie powiedziane, kim jest złodziej. Wierz pierwszy. Kto w inny sposób wchodzi do owczarni niż przez drzwi, ten jest złodziejem i zabójcą. Zgadza się? Czy to jest szatan? Pan Jezus będzie za chwilę mówił o wielu złodziejach, o wielu innych. Więc raczej nie chodzi o jednego szatana, słowem o nim nie wspomina. Natomiast wspomina o wielu, którzy podają się, za Chrystusa. Oczywiście oni są wysłannikami szatana. Za nimi ostatecznie stoi szatan. Ale Jezus tutaj nie mówi o szatanie, mówi o innym zagrożeniu. Mówi o ludziach, którzy przychodzą i są ludźmi, którzy wchodzą inaczej niż przez Chrystusa. Pojawiają się w kościele i mają pozory dobrych pasterzy, ale nie są dobrymi pasterzami, są złodziejami. Mają na celu własne korzyści, nie korzyści owiec. Więc tutaj Pan Jezus przestrzega przed ludźmi, przed pewnymi ludźmi, którzy przedstawiają się jako pasterze owiec, ale nie są pasterzami, są złodziejami, są zabójcami. Jeśli im zaufamy, jeśli pójdziemy za nimi, zostaniemy obrabowani i zabici. Oczywiście ostatecznie to są słudzy szatana. Natomiast jeśli od razu to zawężymy do szatana, to, to to nie jest nauka Pana Jezusa. Pan Jezus mówi tutaj o ludziach. Wtedy Jezus znowu powiedział, zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, ja jestem drzwiami dla owiec. Wszyscy, ilu przede mną przyszło, to złodzieje i zbójcy. Znowu, Jezus mówi o tym samym, o czym mówił w pierwszym wierszu. Mówił o tych wszystkich, którzy wchodzą do owczarni w inny sposób. Pamiętajmy, o jakich wszystkich. Nie mówi o wszystkich. Nie mówi, że Mojżesz to był, niektórzy wiecie, mówią wszyscy, którzy przed nim byli, czyli mówią Mojżesz i tam cała ta banda proroków, to wszyscy złodzieje zabójcy. Jakieś szaleństwo. Nie. Jezus tutaj mówi o wszystkich, którzy wchodzą inaczej którzy w jakikolwiek inny sposób, nie przez wiarę w Mesjasza, tego, którego Bóg zapowiadał od początku jako jedynego Zbawiciela. Wszyscy, którzy w inny sposób, a więc nie tą Bożą drogą, nie tą zbawczą drogą, która jest tylko w Chrystusie przez wszystkie wieki, zarówno przed przyjściem Chrystusa, jak po przyjściu Chrystusa. Nie ma innej drogi do Bożej Owczarni, jak tylko przez Jezusa. On jest zbawieniem wszystkich, Starego Testamentu i Nowego Testamentu. Starego Testamentu przez oczekiwanie obietnicy, które miała się wypełnić, Nowego Testamentu, położeniu wiary w obietnicę, która się wypełniła, która została darowana w przyjściu Pana Jezusa Chrystusa. A więc On jest jedyną drogą zbawienia dla wszystkich ludzi, wszystkich wieków. I każdy, ktokolwiek inaczej wchodził do ludu Bożego w inny sposób, jak przez Niego, jest złodziejem. Jest zabójcą. Jeżeli nie ma w sobie Jezusa, jeśli nie ma w sobie życia Jezusowego, jeśli nie ma tej prawdy, która jest w Jezusie, ostatecznie przyniesie ludziom zniszczenie, okradnie ich w taki czy w inny sposób i przyniesie śmierć. Wszyscy, ilu przede mną przyszło, to złodzieje i zbójcy, lecz owce ich nie słuchały. A więc tutaj mamy ciekawe stwierdzenie na temat prawdziwych owiec Bożych. Tych, którzy znają Pasterza, tych, którzy weszli przez Niego, tych, którzy mają od Boga tą łaskę, by słyszeć Jego głos i odróżniać Jego głos od innych głosów. Jakkolwiek ci inni mogliby się dobrze prezentować, te prawdziwe owce Boże, wiedzą, że to nie są Boży Pasterze, że to nie jest Boży głos, że to nie jest reprezentant Jezusa. Owce ich nie słuchały. Ci, którzy ich słuchali i poszli za nimi, prawdopodobnie tak jak oni, byli fałszywymi owcami. Byli tymi, którzy znaleźli się w tej, w, tym, w, tej, w tej owczarni, ale nie przez Jezusa, gdyż Jego nie poznali, nie znali Jego głosu. Po prostu weszli tam za tymi swoimi fałszywymi przewodnikami. Jezus mówi, ja jestem drzwiami, ja jestem drzwiami, jeśli ktoś przeze mnie wejdzie, i tylko w ten sposób, jeśli ktoś przeze mnie wejdzie, będzie zbawiony, będzie uratowany. Wejdzie i wyjdzie i znajdzie pastwisko. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Po to przychodzą złodzieje. Tutaj Jezus mówi w liczbie pojedynczej złodziej, ale w kontekście mamy cały czas tych samych którzy mają inne cele, nie przychodzą dać życia, ale przychodzą wykorzystać owce. Dobry pasterz kładzie życie za owce, jak dalej Jezus mówi. Natomiast ci inni, ci wszyscy, złodzieje, rabusie, przychodzą, żeby wykorzystać owce. To jest tak znamienne, bracia i siostry. Dzisiaj również mamy wielu takich ludzi, którzy się mienią pasterzami, ale widać, że mają własne cele, mają własne ambicje, wykorzystują ludzi do własnych celów. I naprawdę musimy być przeostrożni, musimy naprawdę badać, dowiadywać się, nie słuchać byle kogo, kogokolwiek, kto się powołuje na Biblię, powołuje się na Jezusa. Jest wielu ludzi, którzy z Biblią w ręku kradną, mordują, zabijają. Niestety, było takich wielu przed Jezusem, było takich wielu w czasach Jezusa. W pierwszym wieku było kilkunastu Mesjaszy, którzy twierdzili, że są Mesjaszami. Niektórzy z nich czynili wielkie cuda i zwiedli wielu, tak jak Jezus zapowiedział. W pierwszym wieku, Jan mówi, wielu antychrystów wyszło na świat. Wielu, wielu antychrystów mówi. Wiecie, że przychodzi antychryst, ale mówi już wielu antychrystów wyszło na świat w jego czasach, koniec pierwszego wieku. Przez następne wieki jeszcze więcej wyszło. A dzisiaj jest ich pełno. Musimy być tego świadomi. Oni się prezentują jak, jako pasterze owiec, ale musimy dobrze się im przyjrzeć, czy oni rzeczywiście reprezentują Ducha Chrystusa, czy rzeczywiście przemawiają w imieniu Jezusa, czy rzeczywiście służą owcom, czy wykorzystują owce, czy budują własny wizerunek, własne królestwo, czy troszczą się o owce, tak jak dobry pasterz troszczy się o owce i kładzie życie za owce. Jest wielka różnica, wielka różnica. Jezus mówi, ja jestem dobry pasterz, dobry pasterz swoje życie kładzie za owce. Dobry pasterz nie szuka swego, nie przychodzi po to, żeby wykorzystać owce, zarżnąć owce i najeść się ich mięsem. O tym mówi księga Ezechiela, 34 rozdział, o tych właśnie dobrych i złych pasterzach, o tych, którzy myślą tylko, jak wykorzystać owce, jak, je, jak skorzystać z ich mięsa, jak skorzystać z ich wełny ale nie troszczą się owce. Natomiast dobry pasterz swoje życie kładzie za owce. Owce są dla niego droższe niż jego własne życie. Najemnik, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc wilka nadchodzącego, porzuca owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza, ponieważ jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Po prostu tylko... Jest wykonawcą swojej pracy, który bierze pieniądze za wykonanie tej pracy, ale nie będzie się poświęcał, żeby teraz swoje życie położyć za owce. Natomiast Jezus mówi, ja nie jestem żadnym najemnikiem. Jestem pasterzem, który kocha swoje owce, który zna swoje owce po imieniu i owce mnie znają. Ja jestem dobry pasterz, wiersz 14. Znam moje owce i moje mnie znają. Zobaczcie, tutaj jest... Bliskość relacji pasterza z owcami. To nie jest biznes, w którym pasterz ma zyski, ale tutaj mówimy o relacji pasterza z owcami, intymnej, bliskiej relacji. Mamy inne owce, które nie są, a jeszcze przeskoczyłem, przepraszam, wiersz piętnasty. Zobaczcie, jaka to jest znajomość, o jakiej znajomości Jezus mówi, owiec z owcami. Mówi, jak ojciec mnie zna i ja znam ojca i życie swoje kładę za owcę. I to, jak ojciec mnie zna i ja znam ojca, jest odniesieniem do 14 wiersza. Ja znam owce i owce mnie znają, tak jak ja znam ojca i jak ojciec mnie zna. O takiej znajomości mówimy, o jednym duchu. O, o jedności, która jest nadprzyrodzona, jest z Boga. Nie mówimy tu o jakiejś wiedzy tylko na temat pasterza, ale mówimy o relacji z pasterzem. Tak jak ojciec ma relację z synem, ich znajomość jest znajomością jedności ducha. Tak i my otrzymaliśmy jego ducha do naszych serc w którym wołamy Abba, Ojcze. O takiej znajomości Jezus tutaj mówi. O znajomości, która wyrasta z Jego zamieszkania w nas, pokochania nas i naszego pokochania Jego w odpowiedzi na Jego miłość. Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce i moje mnie znają tak, jak Ojciec mnie zna i ja znam Ojca. I życie swoje kładę za owce. W tym fragmencie Jezus czterokrotnie mówi, że On kładzie życie za owce. To jest taka miłość, w której On oddaje to, co ma najcenniejsze własne życie kładzie za owce. Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni. Również i te muszę przyprowadzić. I będą słuchać mojego głosu i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Wiemy, że Jezus przyszedł najpierw do zagubionych owiec Izraela. Wyraźnie o tym mówi, że to jest jego pierwsza misja, ale mówi, że ma jeszcze inne owce poza Izraelem. Tutaj Jezus zapowiada, tak jak w wielu miejscach Ewangelii, że Ewangelia nie jest tylko dla Żydów. Najpierw dla Żyda, tak, ale również później dla Greka czy Poganina, każdego innego. To wierzy, więc Jezus przychodzi jako dobry pasterz do Izraela. W pierwszej kolejności widzimy, że Jego misja jest misją w Izraelu, ale Jezus zapowiada, że jest pasterzem również tych rozproszonych owiec po całej ziemi. A więc i my dzisiaj, nie będąc z rodu Izraela, jesteśmy częścią tej wielkiej owczarni, w której jest jeden pasterz, Jezus Chrystus, nadal jest jeden pasterz. Pamiętajmy o tym. My jako ludzie możemy być tylko pod pasterzami, możemy być tymi, którzy służą w Jego duchu, ale cały czas musimy na Niego wskazywać, jako tego pasterza, do którego należą wszystkie owce. Owce nie należą do żadnego człowieka, nie należą do żadnej organizacji, nie należą do żadnej grupy ludzi. Wszystkie owce należą do tego, który oddał życie, a jest tylko jeden ten dobry pasterz, Jezus Chrystus, który oddał życie za owce. Dlatego wiersz 17 mówi, ojciec mnie miłuje, bo ja kładę życie swoje, aby je znowu wziąć. Nikt mi go nie odbiera. Zobaczcie, wydawałoby się, że to Piłat, że to Herod, że to Rzymianie, że to Żydzi nie mieliby mocy, nie mieliby możliwości odebrać życia Jezusowi, gdyby On go sam nie oddał. Jezus w jednej chwili mógł zawołać legion aniołów, które by położyły wszelkie ziemskie armie. Cała rzymska armia nie ostałaby się przed jednym aniołem, a co dopiero przed legionem jego aniołów. Jezus mówi, to ja kładę życie, nikt mi go nie odbiera, nikt nie odebrał tak naprawdę Jezusowi życia. Owszem, możemy patrzeć na tych ludzi, którzy uczestniczyli w tym całym zdradzie Jezusa, Judasz, w, tej, w tym całym procesie Jezusa, arcykapłani, starsi żydowscy itd., dalej, Możemy wymieniać te wszystkie osoby, ale tak naprawdę Jezus mówi, nikt nie odbiera mi mojego życia. To ja z własnej woli, mówi, kładę moje życie. To ja oddaję z własnej woli moje życie. Mam moc je dać, Moje życie? Mówi, mam moc dać moje życie i mam moc je znowu odzyskać. Taki bowiem rozkaz wziąłem od mojego Ojca. Jezus nie działa samowolnie, działa wspólnie z Ojcem. To, co robi, jest wolą Ojca i jak widzimy w tym fragmencie, jest wolą Jezusa. To nie jest tak, że Jezus jest zmuszony do tego, to nie jest tak, że Jezus jest jakimś tutaj poddanym, niewolnikiem Ojca. Nie, On jest jedno z Ojcem. On miłuje Ojca, On zna Ojca, Ojciec zna Jego. Są razem w tej misji zbawienia owiec. I w innych miejscach czytamy, że Ojciec wzbudził Syna z martwych. W innych miejscach czytamy, że Duch wzbudził Jezusa z martwych. A tutaj Jezus mówi, ja mam moc położyć moje życie i mam moc je znowu wziąć. A więc widzimy tutaj trój jedynego Boga, który działa w zbawieniu, Owiec, w zbawieniu swojego ludu. Kochani, przyjdźmy jeszcze w modlitwie, w dziękczynieniu, w uwielbieniu do naszego Pana, który nas umiłował że oddał za nas życie. I on dzisiaj, kochani, jest naszym dobrym pasterzem. On nigdy nie przestał być tym pasterzem. On nadal jest bramą dla owiec. On nadal jest tymi drzwiami, przez które musimy wejść. Jeśli jeszcze nie wszedłeś do tej owczarni przez Jezusa, jeśli wszedłeś w jakikolwiek inny sposób, wiedz, że jesteś złodziejem, jesteś zbójcą. Upewnij się, że wszedłeś przez Jezusa. Że poszedłeś za Jezusem, że umarłeś dla siebie, umarłeś dla świata, umarłeś dla grzechu, a żyjesz dla Jezusa. Twoje życie jest w rękach Jezusa, jesteś poddany Jezusowi. Tylko w ten sposób możesz być w Jego wczarni, nie jako złodziej. Jeżeli jesteś w inny sposób, wiedz, że jesteś przez Jezusa nazywany złodziejem i zbójcą. To, że przyszedłeś do jakiegoś kościoła, przyjąłeś chrzest, to nic nie znaczy, jeśli nie oddałeś się Jezusowi, jeśli nie uwierzyłeś w Jezusa, jeśli nie poddałeś się Jezusowi, jeśli nie jesteś dzisiaj w Jego rękach, jeśli nie słuchasz Jego głosu, ale słuchasz głosów innych i idziesz za zwodzicielami, których jest pełno w tym świecie. Jezus jest nadal jedyną drogą do Ojca, jest jedyną drogą do, Bożego, do Bożej Owczarni. Jest jedynym pasterzem, który nas może prowadzić na te niwy, o których tutaj mówi, że pastwisko dla swoich owiec, gdzie owce są nasycone, gdzie owce są pod jego opieką, pod jego ochroną. Kochani, przyjdźmy do pasterza naszych dusz, módlmy się, uwielbiajmy go i upewniajmy się w naszym poddaniu się jemu, w naszej wierze w niego, w naszym podążaniu za nim. Tutaj będziemy jak zawsze wyświetlać pieśni, więc możemy się tak sobie stanąć, żeby nam było wygodnie, żeby widzieć treści tych pieśni i śpiewajmy je z serca i wołajmy do Boga. Módlmy się o siebie samych, módlmy się o tych wokół, wokół nas, braci, siostry, ale też ludzi w tym świecie, aby znaleźli, aby poznali tego dobrego pasterza. Powstańmy do modlitwy. Panie nasz Panie, przychodzimy do Ciebie jedynego Zbawiciela, jedynego, który umiłował nas, umiłował ludzi w sposób, który trudno jest nam pojąć. Dziękujemy Tobie, Panie Jezu, że przyszedłeś z góry od Ojca, stałeś się sługą, stałeś się dobrym pasterzem, Położyłeś swoje życie za owce, również za nas. Dziękujemy Tobie, że otworzyłeś nasze ślepe oczy. Dziękujemy, że otworzyłeś przed nami drogę do Twojego Królestwa. Że pociągnąłeś nasze serca ku Tobie. Dziękujemy za dar życia, dar zbawienia. Modlimy się o tych wszystkich, którzy są zwiedzeni przez fałszywych pasterzy. Przez złodziei i zabójców, którzy w jakiś sposób uwiedli ich, oszukali ich i myślą, że są w Twojej owczarni, ale niestety są poza owczarnią, a jeśli są w owczarni, to są tymi złodziejami, są tymi zbójcami. Panie otwórz oczy, pomóż przyjść do Ciebie, pomóż zaufać Tobie, pomóż poznać Ciebie, tak jak Ty znasz Ojca i Ojciec zna Ciebie. Daj, Panie, żebyśmy wszyscy mieli to poznanie Ciebie, intymne, bliskie poznanie Ciebie. Nie jakąś tylko religijną wiedzę, nie jakieś tylko religijne przeżycie, ale prawdziwe poznanie Ciebie, słuchanie Twojego głosu, podążanie za Tobą. Daj nam, Panie, tę łaskę każdemu z nas. Modlę się o każdą osobę w tym miejscu, o siebie samego. Abyśmy, Panie, byli tymi dobrymi owcami, wiernymi Ci owcami, posłusznymi owcami, wiernie podążającymi za dobrym pasterzem, niezbaczającymi na ścieżki, które prowadzą na zatracenie. Prosimy, daj nam i tutaj, Panie, radować się w Tobie, wywyższać Ciebie, dziękować Ci, wysławiać Ciebie. Za ten łaskawy dostęp do Twojego zbawienia, do życia, do obfitości, która jest na Twoich pastwiskach. Amen. Amen. Amen. Zachęcam, kochani bracia, do modlitwy, do uwielbiania Boga. Kochane siostry, podnośmy nasze głosy, wywyższajmy naszego wielkiego Pana, wielkiego Zbawiciela. Dziękuję. Yeah, yeah, sure. naszego zboru, za każdą osobę, która tu przychodzi, Panie Boże. dziękuję Ci za łaskie zdrowie, za łaskie zdrowia, za łaskie miłosierdzia. Dziękuję Ci, Panie Boże, że nam błogosła, że na nie brakuje. Wyorzyszam Cię i uwielbiam. Bądź wyroszony w Jezusch. Amen. Amen. Mieć życie nie, to jest. Wszyscy jak podnóżek u Twoich stóp, a Ty, Panie, jako zwycięzca, ponad wszystkim. Do Ciebie należymy, nasze życie w Twoich rękach. Daj nam o tym pamiętać w każdym czasie. Amen. Amen. Amen. Amen. Panie, a pamiętając, Pawłam też mocno, wagę i wiarę, głosić Ciebie, Panie, nie tak, Błogosławieństwo. Tak. Boga, tak, którego są tak, jest tak, odwieczność, tak, tak, jako tego, w którego ręku jest wszystko. Tak panie. Absolutnie, Król Królów i Pan Panów, takiego tak, Boga pragniemy tak, tak, wywyższać, tak, sławić, tak, chwalić, takim się umierzamy. Tak Panie, przynosi nam to wielką radość, tak, nawet tak, pośród tak, chwilowych tak, ucisków. Tak, nawet tak, Panie, tak, panie tak, pośród naszego niezrozumienia sytuacji tak, na dzień. Tak, panie, nie ma znaczenia, bo oczy naszej wiary w są w Ciebie, Panie, który zwyciężyłeś świat. Amen. I przyjdzie taki czas, że ostatni wróg śmierci zostanie też położony w Twojej stopy i już nie będzie Wywyższamy Cię, Boże. Panie. Amen. Amen. Panie, chwała o to, że jesteś większy od szatana, od jego słów, od wszystkiego. Amen. Jesteś Panem tego świata i wszystkiego, co stworzyłeś Nikt, nikt nie jest ponad to... Chwała. Chwała. chwała. chwała Będę w obostawie Pana każdego kogoś. <klujny> Jeśli na Jego nie zajdzie z nitruc. moja dusza będzie ściszyć się Panem, upokorzeni usłyszą to i podesoleją. Głoszcie wraz ze mną wielkość Pana. Wysławiajmy razem Niego dumie. Zwróciłem się do Pana i odpowiedział mi, i uwolnił mnie od wszystkich posłowań. Spójrzcie na niego, a zagaśniejecie. Wasze twarze nie ukryją się wstydem. Ten biedak wołał, i Pan go wysłuchał, i wywalił go od wszystkich jego wprost. Albo Pana otacza koronę tych, których jest się przed nim i niego. Skosztujcie i przekonajcie się, że Pan jest dobry. Szczęśliwy ten człowiek, który w nim szuka stronienia. Żyjcie w bojaźni przed Panem, byłem jemu oddawna, gdyż tym, którzy tak żyją, na niczym nie zbywa. Nawet wy do się nie niedostatek i głów, tymczasem szukającym Pana nie brak żadnego dobro. Podejście, synowie, i posłuchajcie mnie. Chcę Was położyć obojętnie. Taki ma być człowiek, który chce czerpać przyjemność życia, kochać każdy dzień tysiąc rzeczy się ono dobro? Podtrzymaj swój od zła i swe walki do Odłóż się od zła i postępij dobrze. Szukaj pokoju i dąż do niego. Oczy Pana patrzą na swój widok, Jego uszy suszą ich krzyk. Ale oblicze Pana jest przeciw popełniającym zło, aby wymazać z siebie pamięć Sprawiedliwi wołali, a Pan ich wysłuchał. Położył kres wszystkich ich głównych. Pan jest listą tym, którzy, których serce jest złamane i wypada skuszonych nad naduką. Sprawiedliwego też spotka wiele nieszczęści, lecz Pan wyzwala go ze wszystkich. Grzeczę wszystkich jego kości, także żadna nie będzie złamana. Bez położonego zło. słowa. Ci, którzy nienawidzą sprawiedliwego błędów, Pan okupuje rusze swoich słów, nie popełniają ci, którzy w niej musi Panią schronienia. Dzięki Ci Panie Jezu, że w Tobie znalazłem moje schronienie, że Panie Jezus do Ciebie przyszedłem. Bo Ty Panie, żeś się objawił na kartach pisma Mojżesz. Jak wielu ludzi czytając te słowa prorockie, te myśli proroków, których Ty Pani posłałeś, aby zebrać swe pisklęta pod swoje skrzydła, ale nie chcieli. Ty Panie wstąpiłeś z Synaju, aby odkupić Izraela odkupić cały rodzaj ludzki. Ty Panie Boże, jesteś Bogiem ukrytym, w Chrystusie. Pani Panie, nas przez swoją wielką miłość i łaskę. Panie, dziękujemy Ci za ten, za ten wielki dar łaski, który nam nam obdarzył. Pytałeś nam poznać siebie, że możemy, Pan znać Twój głos. Dzięki Ci, Panie Jezu, za to, że Ty nas poznałeś i nie wierzę, że znamy siebie. Ale prosimy Cię, aby nasza wiara nigdy nie opadła żeśmy nigdy nie odeszli od naszych, aby tym samym nie zejść na drogi, które prowadzą w zgubie. Panie Jezu, prosimy Cię za całych wielkości. Za tymi, którzy przewozą, aby musieli Twoje słowa, abyśmy Pani głosów obcych, aby nie wprowadzali tuż swoje ocyło. Panie panie, Jezu tak wielu jest zwodcieli. Także wiele jest dwóch, które mówią, że poprzez religię jest droga do spojenia. Także ja wielkie to kłamstwo, jak wielkie oszustwo. Tylko ty ba, jest też tam dramą, tą bramą, tą drogą do spojenia. Poprzez siebie wejście nie będzie. Także prosimy Cię Panie Jezu, za tymi, którzy są w różnych kościołach. W różnych organizacjach się do świadków Światowymi. dla wszystkich którzy w teraz są przystojni, abyś objawił się na kartach samego słowa, na kartach pism odbożnych na kartach pism proroków i tych wszystkich, którzy o tobie pisali. Po to Cię Bawię co tutaj w kółeczku po to, żeby móc razem porozmawiać o tym, o czym była mowa akurat nie dzisiaj, w zeszłym tygodniu. Czasami mijają dwa, trzy tygodnie, zanim tak się spotkamy. Czasami co drugi tydzień. W zeszłym tygodniu brat Sławek mówił tutaj o potrzebie jedności. Ja mu zaraz oddam mikrofon, żeby przypomniał pokrótce i pomógł nam odświeżyć sobie temat i dobrze byłoby, żebyśmy właśnie o tym jeszcze porozmawiali spróbowali w praktyczny sposób przyjrzeć się, jak to ma wyglądać w Kościele Pana Jezusa, spojrzeć na to, jak to robimy, czy tego nie robimy, czy co możemy robić lepiej, więc te spotkania mają na celu bracia, siostry, żebyśmy my powiedzieli, jak to widzimy, bo brat wstaje tutaj, dzieli się czymś, przedstawia jakieś swoje zrozumienie i porusza jakiś temat, ale to jest perspektywa tego brata, który to robi. Natomiast chcemy wiedzieć, jak cała reszta braci i sióstr to widzi, czy tak samo, czy może troszkę inaczej, albo właśnie no, gdzieś są tutaj sfery, które wymagają naszego wspólnego wysiłku i, i pracy, i jakiejś przemiany. Więc jakby temu służą te spotkania, żebyśmy nie byli tylko słuchaczami, ale żebyśmy mogli porozmawiać wspólnie. Oczywiście nie wszyscy muszą zabierać głos, nikt nie jest przymuszany do zabierania głosu, ale ci, którzy mają coś do powiedzenia, czy myślą, że mają coś do powiedzenia, czy chcieliby zapytać, czy chcieliby coś wyjaśnić, chcieliby jakoś czymś się podzielić, no to temu służy to spotkanie. Więc nie zwlekajmy, jeśli mamy coś do powiedzenia, tylko podnośmy ręce, będziemy podawali mikrofon, mamy godzinę czasu, więc jak ktoś będzie za dużo zwlekał, to może się nie doczekać bo później na koniec zazwyczaj się to wszystko ożywia i wszyscy już znaczy dużo, już więcej jest chętnych, więc najlepiej od początku zaczynać i póki jest czas wykorzystywać okazję, by dzielić się tym, co myślimy w tym temacie. Więc oddaję mikrofon bratu Sławkowi, żeby nam przypomniał pokrótce i, i przedstawił temat i za chwilkę będziemy rozmawiać. czasu. Kiedy to było? Yy, chyba z milion rzeczy się wydarzyło w międzyczasie, także yy, no, pojemność pamięci ludzkiej w każdym mojej, zresztą chyba nie tylko mojej, jest na pewno ograniczona. I biorąc pod uwagę fakt, że nigdzie tego nie spisywałem i nie uczyłem się tego na pamięć, no to zdaję sobie sprawę, że są może pewne rzeczy, które teraz przypominając, nie wszystkie je powiem, tak? że liczę też na waszą, że tak powiem, współpracę, może ktoś ewentualnie uzupełni. W każdym razie będę starał się powiedzieć wszystko to, co powiedziałem w zeszłym tygodniu. Mówiłem o, o potrzebie jedności i o zagrożeniach, jakie y, niesie brak jedności. Troszeczkę mi tutaj pomogło Słowo Boże, które dzisiaj było cytowane z, z Ewangelii Jana z X rozdziału, gdzie wyraźnie jest poruszony temat jedności. O, o dobrym pasterzu, który kładzie życie swoje za owce z własnej woli, który ma jedno z Ojcem i ma jedno ze swoimi owcami. Także tutaj już na pewno zauważyć można to, ten, tą tematykę, że, że jedność była od zawsze u Ojca Syna w Królestwie Bożym i to był niejako swego rodzaju fundament funkcjonowania. Hmm. Mówiłem również o tym, że dużo jest na temat jedności pisanych, o potrzebie jedności w innych tekstach. Wskazałem głównie na list do Koryntian oraz list do Efezjan, szczególnie kładąc nacisk na list do Efezjan. Dlatego akurat wybrałem ten fragment Słowa Bożego, bo list mówi o tym, że zbór w Efezie, który został założony, on funkcjonował dobrze. Nie było tam jakichś większych niedorzeczności, czy grzechu ukrytego, czy jawnego. Można powiedzieć, że zbór ten funkcjonował dobrze, ale apostoł Paweł przekazał im, że oni muszą iść dalej że zbór, który był w Efezie, jako ten przykład, musi po prostu iść dalej. I wskazał na wiele rzeczy, które muszą się spełnić, żeby to rzeczywiście się uwiarygodniło i stało. I jedną z właśnie z takich podwalin było to, że żeby iść dalej, w poznaniu, w poznawaniu Chrystusa, to musi być jedność między nimi. Jedność, o której mówię, o której słuchamy i czytamy, była u Boga od zawsze. Jedność była w Królestwie Bożym. Od zawsze była jedność. Ojciec, Syn i Duch byli zawsze jedno. I kiedy zostały kiedy zostały stworzone anioły, aniołowie, wszystko bazując na tym, na tej jedności u Boga, wszystko funkcjonowało bardzo dobrze, można powiedzieć wzorcowo, do pewnego czasu, kiedy jeden z najwyższych aniołów, najbardziej bystry, najbardziej przebiegły, chytry i zadufany w sobie, stwierdził, że może być równy Bogu i postanowił, że sięgnie tam, gdzie, gdzie jest Bóg, a jak dobrze pójdzie, może nawet i wyżej. I niestety powołał za sobą wielu innych aniołów, którzy mu zawierzyli, przekonał ich, miał widocznie dar przekonywania i również inni aniołowie poszli za nim no i efekt był taki, że Bóg po prostu widząc, tak ja to rozumiem, że widząc, że jest podział, musiał po prostu tą część aniołów razem z ich przywódcą wyrzucić z Królestwa Niebieskiego. Czyli widać tu wyraźnie, że Bóg całkowicie zabiega o to, że musi być ład i porządek, musi być jedność. Potem dalej szedłem w kierunku już ludzkości, że był Adam i Ewa. Również tam pojawił się szatan, który dokonał również podziału, czyli rozłączył Boga od ludzkości, bo generalnie rzecz biorąc Adam i Ewa wtedy byli jednymi ludźmi w ogrodzie Eden, czyli można ich zakwalifikować jako ludzkość. Dwójka ich była, ale to byli wszyscy, dwie osoby były wtedy. Także Bóg niejako został odłączony od ludzi, albo raczej ludzie dali się odłączyć od Boga. I znów widzimy, że tu jest działanie szatańskie. I stwierdziłem, że Bóg robi wszystko, żeby jednoczyć na swojej bazie, na swoim fundamencie, na fundamencie apostołów i proroków, i że nie ma innego fundamentu, jest tylko jeden fundament, fundament apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest Jezus Chrystus. Potem y, przeszliśmy dalej jeszcze, nie będę tutaj może w szczegóły wchodził, w kamieniu dzieje Izraela, gdzie Izrael tworzył się w bólach, można powiedzieć, ale y, przyszedł taki czas, kiedy Izrael faktycznie został zjednoczony, pod wodzą króla Dawida. Stanowili jeden naród, jedno. Potem to zostało jeszcze umocnione za króla Salomona. Niestety po królu Salomona nastał jakiś następca, jego syn Salomona, który był młody. Zaczerpnął wiedzy od złych ludzi, od młodzieńców, którzy namówili go do niegodziwości, co sprawiło, że Królestwo Izraela, ten naród wybrany znów też podzielił się na dwie części, na Królestwo Północne i Królestwo Południowe, co sprawiło, że z czasem one zostały podbite. Czyli znów widzimy nieszczęście. Bóg złączył, a diabeł rozłączył. Musimy wiedzieć, że diabeł i zna również bardzo dobrze Słowo Boże, i wie, że królestwo rozdzielone same w sobie nie może się ostać. Znamy ten werset, prawda? Królestwo, które jest rozdzielone, nie ma prawa i nie może i nigdy się nie ostanie. Dlatego główna broń diabelska jest najpierw, żeby podzielić, poszatkować, pociąć i wtedy uderzyć. Taka jest jego taktyka, taka jest jego zasada. A więc Bóg łączy... Diabeł rozdziela, żeby potem wykraść, zabić i zniszczyć. Potem jeszcze dalej mówiłem troszeczkę o czasach już bardziej nam takich nowożytnych, czyli o, o czasie, kiedy wykształtował się już Kościół, że apostoł Paweł szedł z miejsca na miejsce, głosił Chrystusa, zakładał zbory, ustanawiał starszych zborów, szedł dalej, ale ci, którzy byli przeciwni Bożemu porządkowi, tak jakby cały czas za Nim podążali i robili wszystko, żeby to burzyć i niszczyć. I można powiedzieć, że tak jest aż do dnia dzisiejszego. Bóg cały czas łączy przez swojego Ducha Świętego, ale nie na zasadzie, jeszcze tu może tylko przypomnę, że nie na zasadzie jakiejś ekumenii, to trzeba sobie też wyraźnie powiedzieć, że to jest budowanie na fundamencie Chrystusa, a nie na budowanie tak, jak została, jak powstawała wieża Babel, bo wieża Babel powstawała na zasadach ludzkich dążeń, natomiast my musimy budować na zasadach Bożych dążeń, czyli na fundamencie Jezusa Chrystusa. W każdym razie na dzień dzisiejszy stwierdziłem, że Stan Kościoła jest, już nie pamiętam, jakiego użyłem w wersetu, ale było to bardzo mocne stwierdzenie, czy że jest albo tragiczny, albo bardzo zły. Tutaj bym troszeczkę, że tak powiem, się wycofał, bo stan kościoła Jezusa Chrystusa, ten prawdziwy, prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa ma się dobrze, tylko że jest to czas trudny. On nie jest beznadziejny ale jest po prostu bardzo trudnym czasem i jest to czas, w którym my żyjemy. To jest bardzo trudny czas. I ostatnia rzecz, której chciałbym jeszcze powiedzieć, przypomnieć, to to, że wylało się wiele, wiele takich nurtów, które próbują wtłoczyć swoją naukę w Kościół Jezusa Chrystusa. I musimy być bardzo czujni. Przy, przyrównałem to nawet do, do powodzi, która była, że y, kiedy jest powódź, to jest tak jak z tym st wielkim strumieniem różnego rodzaju wiadomości, przesłań i tak dalej, których dzisiaj jesteśmy świadkami, które możemy słuchać, ale zdecydowana większość niestety jest fałszywa, jest zatruta. Y, sama woda, która jest w źródle, ona jest cudowna. Jakieś kiedyś byłem w Zakopanem, wypiłem ze źródełka wodę, w żadnym kranie nie ma takiej wody i, i, i w supermarkecie. Tak jak źródełko, ona jest czysta, ona jest doskonała, ona jest wspaniała, ale niestety, kiedy ona płynie później, to różnego rodzaju naleciałości do niej wchodzą i kiedy ten nurt jest coraz szerszy, a jeszcze jak jest powódź, taką jak mieliśmy niedawno, to ja to tylko mogę przyrównać do powodzi tych właśnie przekazów, gdzie ich jest tak dużo, że to wszystko jest tak zmącone, że naprawdę trzeba być tym bardziej skupiony na Słowie Bożym w prośbie, żeby nie dać się po prostu w tym wszystkim ogłupieć. Ta woda jest cały czas jeszcze czysta i nawet dałem przykład tej łodzi, tego obrazka, gdzie przez te wody powodzi, które są zatrute, płynęła ta łódź, i tam, mimo że tej wody słodkiej było w koło pełnej, ale ona była jednak zatruta, ona była słodka, to nie była morska, słodka, ale ona była tak zatruta, że tak naprawdę ta dobra woda to była tylko w tej łodzi, gdzie wieźli ją w tych baniakach. Ona się tylko nadawała do picia. I my musimy korzystać z tej łodzi, która jest wieziona w, tych, w tej barce, tak bym powiedział. No i już naprawdę na samo zakończenie, Musimy uważać i tylko zwróciłem uwagę, że przyjdą na pewno zgorszenia i musimy być bardzo ostrożni, dlatego, bo te zgorszenia na pewno przyjdą, jest niemożliwe, żeby nie przyszły. one będą na, i będą na pewno i każdy z nas będzie po prostu musiał ponieść swój ciężar. To znaczy, żebyśmy się tymi zgorszeniami, które na pewno przyjdą, żebyśmy się tym nie gorszyli. Temat jedności można rozpatrywać na kilku płaszczyznach i tutaj to, co Sławek mówi, to jest taka szeroka biblijna perspektywa Bożego serca i niestety też tych wszystkich działań wroga, który próbuje ludzi wierzących ze sobą podzielić, poróżnić i widzimy właśnie te różne aspekty tego, tego dzielenia diabelskiego. Myślę, że nasza rozmowa, jeżeli ma się zmieścić w godzinie, dobrze, żeby dotyczyła tego, co najbardziej nam bliskie, tego, co najbardziej nam potrzebne, czyli jedności między nami w tej społeczności, której jesteśmy częścią. Możemy pójść na dalsze płaszczyzny tak? jedności z, ze zborami w Wejherowie, czyli mamy zbór baptystów jedności ze zborami w jakiejś tutaj okolicy i tak dalej i tak dalej, no i możemy poszerzać to aż po krańce ziemi i tutaj też pewnie o jakąś jedność winniśmy zabiegać, możemy mówić o tym, ale obawiam się, że jak nie zawęzimy tego do tematu kluczowego, podstawowego, czyli jedności między nami, tutaj jak siedzimy, jak jesteśmy, jak się zgromadzamy, jak się spotykamy, no to cała ta reszta będzie jakąś fantazją. Więc zachęcałbym, żebyśmy na tym się skupili, jak rozumiemy jedność lokalnego Kościoła, jak rozumiemy tą jedność, którą my tworzymy, na ile doświadczacie, doświadczamy tej jedności, gdzie dostrzegamy jakieś słabości, gdzie dostrzegamy jakieś zagrożenia, jak w ogóle mamy tutaj razem budować jedność między nami. Od tego bym zaczął, na tym bym się skupił i o tym chciałbym, żebyśmy przede wszystkim porozmawiali, a te inne aspekty jedności, jeśli czasu zostanie, możemy jeszcze tknąć, natomiast od tego myślę, że należałoby zacząć. I ja tylko ze swojej strony powiem tyle, że zetknąłem się z różnymi koncepcjami jedności, będąc ileś tam już prawie 40 lat człowiekiem nawróconym w kościele. I jakby dwie takie zasadnicze koncepcje widzę, jest ich więcej, ale te dwie myślę, że są takie najbardziej widoczne. Jedna koncepcja jedności to jedność, która się sprowadza do pewnego uniformizmu, czyli wszyscy myślą tak samo, wszyscy wierzą tak samo, wszyscy mówią tak samo, nawet jak da się da, to wyglądają tak samo. I najczęściej jest to jedność narzucona, jest to jedność odgórna, jedność, która jest przez kogoś prezentowana, czyli ktoś ma jakieś stanowisko, ktoś ma jakieś zrozumienie, ktoś ma jakieś pojmowanie prawd, czy to jest jedna osoba, czy grupa osób, które się dogadają i one prezentują to i wymagają tego od wszystkich członków wspólnoty, żeby się pod tym podpisali, żeby się z tym zgodzili i żeby to wyznawali. I jeśli cokolwiek innego powiedzą, z czymkolwiek się nie zgadzają, no to mogą sobie szukać innej społeczności, bo tutaj jest jedność w tym, co to wąskie grono ustaliło, przedstawiło, zaprezentowało i strzeże tego jako skarbu w tej wspólnocie, czyli swego rodzaju uniformizm w takim sensie, że my tu już wiemy, co jest prawdą, wiemy, co jest słuszne, wiemy, co jest prawdziwe i teraz oczekujemy, że wszyscy, którzy chcą być częścią tej społeczności, zgadzają się i podpisują się pod tym, co my tutaj prezentujemy jako tą właśnie prawdę. I ta jedność jest taka na zasadzie zgody z tym, co ktoś zaprezentował. To jest jedna forma jedności. Oczywiście ona ma też różne aspekty później pilnowania tego, przestrzegania i egzekwowania od, od członków wspólnoty. Myślę, że to nie jest jedność, której myśmy tutaj kiedykolwiek chcieli się trzymać i ją prezentować. Druga forma, która myślę jest nam bliższa, to jedność, która jest darem Bożym, wynikającym z naszego nowego narodzenia, z naszego przyjścia do Chrystusa, oddania się Chrystusowi i otrzymania Jego ducha, tego samego ducha do naszych serc. I tutaj postrzegamy jedność w Chrystusie, jedność przez nowe narodzenie. Natomiast nasze poglądy, nasze zrozumienie rzeczy są różne, wynikające z naszej drogi chrześcijańskiej, którą już przeszliśmy i teraz będąc razem w tej społeczności chcemy rozmawiać ze sobą, chcemy dzielić się naszym zrozumieniem rzeczy, chcemy przedstawiać nasze poglądy, nie narzucając ich, nie zmuszając kogokolwiek do przyjęcia i nie, nie czyniąc ich warunkiem do bycia w tej społeczności, ale raczej konfrontując je i jeśli na przykład dochodzimy do wniosku, że ktoś nie narodził się na nowo, nie jest zrodzony z Boga, to automatycznie nie ma tej jedności, nie ma tej wspólnoty. Jakiekolwiek ktoś by miał poglądy, a najczęściej wtedy te poglądy są inne, jeżeli nie ma tego nowego narodzenia i nie ma tego poznania Chrystusa, więc wtedy automatycznie trudno mówić o jedności. Wtedy możemy mówić o jakiejś sympatii, możemy mówić o jakiejś tutaj no, byciu razem, powiedzmy, przez jakiś czas. Natomiast to nie jest ta jedność, którą wierzymy, jest prawdziwa w Chrystusie. Więc fundamentem jedności wierzymy jest bycie w Chrystusie, otrzymanie Jego ducha, Uznanie Chrystusa za Pana, uznanie Jego Słowa za najwyższego, jako najwyższy autorytet, natomiast wszystkie kwestie z tym związane są obiektem naszych wspólnych rozmów, rozważań, dociekań, czasami długiego czasu wspólnego rozważania, aby dochodzić do jakiegoś bliższego sobie zrozumienia, ale nie to zrozumienie jest fundamentem jedności, chcielibyśmy żeby ono było jak najbliższe. I wierzymy, że z Bożą pomocą tak będzie, natomiast jedność jest darem Boga w Chrystusie i tu jest fundament naszej jedności i każdego, kto się narodził z Boga, kto miłuje Chrystusa, kto podąża za Jezusem, traktujemy jako naszego brata w Chrystusie i chcemy z Nim mieć i pielęgnować tą duchową jedność pomimo czasami odmiennych zrozumień w pewnych kwestiach, poglądów i itd., które są przedmiotem naszych Rozmów. Troszkę długo, ale taki mój. Ta jedność, która została tutaj przywołana jest czymś, co jakby zostaje nam przypisane, dane w momencie, gdy stajemy się Bożymi dziećmi. Jesteśmy jedno w, w Panu Jezusie, jesteśmy członkami ciała, którego On jest głową. I to jest jakby punkt wyjściowy i bez tej jedności trudno w ogóle próbować nawet jakąś jedność budować, ale kolejne znaczenie tej jedności to jest coś co dobrze jest sobie uświadomić, że że taka jedność, o której chcę powiedzieć, też jest bardzo ważna. I myślę sobie o porównaniu i przyszło mi na myśl porównanie do małżeństwa. Mamy dwoje małżonków, którzy są jedno, bo ślubowali, bo stali się jednym ciałem, gdy stali się małżeństwem. i to właśnie, to, na co chcę zwrócić uwagę, żeby móc przełożyć to na nasze zborowe podwórko, kościelne, zborowe. Mamy dwoje małżonków, którzy mają, mogą mieć różne poglądy na różne z, z sprawy, mogą mieć różne charaktery i tą listę można by przedłużyć jeszcze o te różnice i pośród tych różnic może być między nimi taka jedność, że żyją w pokoju, żyją w miłości, żyją w szacunku, akceptacji, jakby uniżaniu się jedno przed drugim. A może też być taka sytuacja, że w tych swoich poglądach, w tym braku uniżenia i jeszcze innych elementach, które tutaj są albo właśnie ich nie ma, dzieje się to, że żyją jak pies z kotem. I i pytanie, czy powiemy, czy są jedno, no w tym sensie, który chcę tutaj przywołać, nie wiem jak to fachowo nazwać, ale myślę, że wiecie, co chcę powiedzieć. I w tym sensie powiemy, że nie, nie są jedno, brakuje jedności w tym małżeństwie. Chociaż de facto są jedno, bo są małżeństwem, tak? I chciałbym to przełożyć na właśnie nasze podwórko zborowe, że przy tej różnorodności poglądów, charakterów, Możemy być jedno albo możemy nie być jedno, możemy wprowadzać niepokój, konflikty, być przyczyną właśnie jakichś tam problemów, krótko mówiąc w skrócie. To, to jest to, na co chciałem zwrócić uwagę, że jest istotne, a jednocześnie jest niebezpieczeństwem, i myślę, że chyba to jest ta kwestia, o której przede wszystkim powinniśmy rozmawiać. Jak tego unikać w taki praktyczny sposób, bo w ogóle temat jest, nie jest na godzinę czasu. Tak? Fajnie by było, gdyby każdy z nas, każdy jak tutaj jesteśmy, mógł powiedzieć, jak to rozumie, jak to czuje, co ma do powiedzenia w, w, w kwestii tego, jak zbór funkcjonuje, co mu się nie podoba. Także to byłaby naprawdę długa droga, ale no mamy tyle czasu, ile mamy. Dlatego próbujmy chociaż cokolwiek powiedzieć, co będzie takie w praktycznym wymiarze dla nas. Ja chciałam się podzielić tym o tej jedności. Bardzo dzisiaj dotknęło mnie to słowo właśnie, że on jest pasterzem i ja jestem mu niezmiernie wdzięczna. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli nie przejdzie się żadne doświadczenie, próby ognia, wypalania, oczyszczenia, człowiek nie zrozumie co to jest jedność w Chrystusie. Nie zrozumie tego. I powiem wam, podzielę się z tym. Będą chora i różne myśli przychodziły różne myśli nachodziły i walczyłam z tymi myślami i mówię panie ja nie podołam ja nie dam rady. Mnie to powaliło i powiem wam że w tym momencie w tym jak człowiek już tak słaby że już widzi że nic nie działa nic nie zrobi. Wtedy dopiero przychodzi pomoc od pana. Pomoc przychodzi od pana i pan pokazuje. To nie jest ze mnie, to nie jest ze mnie, to nie jest ze mnie. Dlaczego to się dzieje? Jeżeli nie przejdę tej próby ja nie rozumiem wtedy tak jak Pan kocha braci i I ja jestem niezmiernie wdzięczna za to, że przyszedł to do doświadczenie. I to mi naprawdę dużo dało, że mogłam mieć kontakt z moim pasterzem kontekst, że mogę się przybliżyć do niego, że on ze mną był cały czas, że on mi pomógł przez te chorobę przejść, bo ten trzeci poupagecz, który ja dostałam to był paskudny, ja, ja myślałam, że moje życie się kończy i już powiedziałam pani niech się dzieje twoja wola. I ja już przygotowana byłam żeby odejść, ale widocznie wola pana jest inna i chwała Bogu za to, powiedział, że moje serce tęskniło za braćmi, siostrami i mówię tak pani. Ja bym nie umiała ich kochać. Ja bym nie umiała ich przytulić ale to jest wszystko od Ciebie dla Twojej chwały. I ja dziękuję Ci za to że Ty dałeś to że mogę miłować. <śmiech> że mogę miłować że mogę przytulić brata że to jest wszystko od Ciebie że to jest dla Twojej chwały że to ty czynisz wszystko jestem tylko narzędziem ale ty to czynisz. I naprawdę jest ta jedność bardzo potrzebna ale w Chrystusie. I wtedy wiem, że nie mają być moje myśli, ale moje myśl, myśli Pana, tak jak Pan by to chciał. Co on by uczynił, jaką by przytulił, jaką by poszedł i powiedział, jaką by napomniał, bo potrzebne napomnienia są. Naprawdę, ja widzę wiele w sobie też bardzo że potrzebuje oczyszczenia. I pragnę być szczera i powiedzieć szczerze potrzebujemy. Wielu z nas, tak jak Ataś mówił, każdy inaczej myśli, każdy inaczej rozumie. Ale najważniejsze, co Jezus mówi, jak Jego posłuchać, jakie Jego słowo jest, to jest najważniejsze, żeby On był uwielbiony. On dla swojej chwały to wszystko czyni. I ja mu naprawdę dziękuję niezmiernie Ojcu, że dał tak cudownego pasterza, że dzięki Jego łasce mogę być na Jego pastwisku, Tak jak tutaj nas zebrał to On nas zebrał. To On z miłości nas zgromadził żebyśmy Jego uwielbili. On chce się nam objawić. On chce nam powiedzieć przez swoje słowo czy psalmy czy tak będziemy się dzielić. On chce do nas przemówić. Chce żeby serce było Jemu oddane całe bo on cały się dał za swoje obce. Tak umiłował i chce, żebyśmy się tak umiłowali Jego miłością, żeby nam zależało na bracie, na siostrze. Nie spierać się. O co? Nie mamy o co się spierać. Skoro to wszystko należy do Chrystusa, to jest Jego. My jesteśmy Jego własnością. I o tą miłość, o tą jedność chodzi. Umiłować ponad wszystko. Na tyle, ile daje Bóg zrozumienie nam przy tym zostać. Przy tym pozostać. Naprawdę powiem wam bardzo tęskniłam za tym żeby was zobaczyć, żeby przytulić. się, oh, pani już daj mi to łaskę żeby mogła się z nimi zobaczyć no bo to jest taka tęsknota. To naprawdę ktoś nie rozumie co to tęsknota i ja teraz rozumiem że Jezus tak tęskni za nami. Że chce, żebyśmy do końca wykonali Jego wolę, do końca miłowali Jego, do końca miłowali się Jego miłością i żeby ten ogień zapłonął w naszych sercach. Żeby ten świat zobaczył, że naprawdę kochamy Jezusa. Że On jest naszym doskonałym pasterzem. I ja dziękuję Jemu. Dziękuję, że mogę Was widzieć. Dziękuję, że mogę dzisiaj siedzieć. Jemu ja niezmiernie dziękuję za Jego słowo. Chwała Bogu za to. Mówiąc o jedności, musimy zadać sobie pytanie sami sobie, dlaczego tu jesteśmy, co nas łączy, bo wielu było wśród nas ludzi, różnych ludzi i ich już nie ma tutaj. Co to oznacza? No, oznacza to, że jeżeli my tu jesteśmy, to nie łączy nas, jeżeli łączy nas jakieś wyznanie, jakaś religia, albo nie wiem co, a nie łączy nas Jezus. Jeżeli Jezus nie jest tym, który nas łączy, to my nie jesteśmy w jedności. I ten, który nie jest w Chrystusie, ten, który nie, nie jest to, yy, tak jak dzisiaj było mówione, że nie przechodzi przez tą bramę, tylko w jakiś inny sposób chce przejść do kościoła, do wewnątrz, no to jest takim, no nie jest bratem też, bo my tu jesteśmy myślę dlatego, że Pan Jezus nas łączy w swoje ciało i to dzięki Niemu jesteśmy tu, jesteśmy tym, kim jesteśmy i myślę, że też jednymi ustami i jednomyślnie wychwalamy tego Pana Jezusa Chrystusa, wychwalamy tym samym Boga Ojca i to każdy z nas musi zadać pytanie, czy Jezus nas tutaj łączy. Ja bym chciał pozostać przy tym obrazie, który Adaś przywołał małżeństwa. On jest taki modelowy, można Rzeczywiście tutaj dużo zobaczyć, gdy się młodzi ludzie schodzą, żeby zawrzeć związek małżeński, bez wnikania w większe szczegóły zakochania, miłości i wspólnych planów, to mają tych dwoje wspólne cele. Słucham? Staram się. Wychodząc od takiego prostego faktu, że małżeństwo złącza Bóg i sprawia, że tych dwoje jest jedno, to ta jedność, którą Bóg złączył, jest, funkcjonuje no, w tej przestrzeni, w tym, w Bo, w tym Bożym jakby planie, w Bożej przestrzeni. W oczach Boga tych dwoje jest jedno niezależnie od tego nawet, jak później się tych dwoje traktuje, pomijając oczywiście jakieś tam przypadki ekstremalne, które mogłyby o tej jedności nie świadczyć, ale zakładamy, że jest jedność, Bóg to złączył, tych dwoje jest jedno i teraz zobaczcie, że z tej jedności, właśnie z tej jedności wypływają też takie wspólne, podstawowe pragnienia i cele. Jednym z takich pragnień jest właśnie to, że będziemy się kochać z żoną, tak? czy żona z mężem będą się miłować, że będą e, chcieli zachować ze sobą pokój, że będą pragnęli stworzyć dom, który będzie bezpiecznym e, dla tej rodziny, tak? która się zawiązuje, więc podstawowym takim, można powiedzieć strategicznym celem e, męża będzie to, żeby stworzyć dom, gdzie żona będzie się czuła bezpiecznie, a strategicznym celem żony będzie to, żeby mąż się czuł bezpiecznie w tym domu, żeby to gniazdo, te, te ognisko domowe, żeby to było ku ich wzajemnej miłości i temu, żeby ta miłość wzrastała. I powiem wam, że no, często jest tak, że potem za, za, zaczyna się nauka, jak realizować te cele bo inną rzeczą jest to, że w naszych sercach ten cel jest, to pragnienie, bo ja kocham żonę, ja chcę, żeby tak było, żona kocha mnie i chcę, żeby tak było i zaczynamy się uczyć i wtedy dochodzą do głosu nasze przyzwyczajenia, nasze słabości, nasze jeszcze nieumiejętności, jak ten cel zrealizować i zaczyna się no, ten okres taki docierania. Tak? I chciałem powiedzieć, że... On wygląda raz lepiej, raz gorzej, ale zawsze pewna, pewna nauka musi wystąpić, żeby te cele mogły być zrealizowane. I teraz zobaczcie, można powiedzieć o, o tym, że rzeczywiście czasami następuje nawet jakaś patologiczna sytuacja, w której, nie wiem, powiedzmy, ten mąż zapomina o tym, że jego celem było stworzyć spokojny dom dla żony, i nie wiem, przyprowadza kumpli do domu i robią imprezy, tak? I robi się coś bardzo złego, zaczynają się bić, zaczynają, się, y, zaczynają walczyć między sobą. I to z boku patrząc już ktoś mógłby powiedzieć, Boże, to gdzie ta jedność? Gdzie, gdzie to jedno ciało? Gdzie ta miłość, która miała być? Czasem jest tak, że y, tych dwoje się opanuje w pewnym momencie, i się nauczą w końcu, odrzucą te patologiczne rzeczy i zaczną prowadzić dom w oparciu o te cele strategiczne. A czasem potrzeba kogoś z zewnątrz jakiejś pomocy, kogoś jakiegoś mediatora, który przyjdzie i powie, złapie tam powiedzmy za, za ciuchy tego, tego chłopa i powie, chłopie, obudź się, robisz zło, złą robotę nie? i nie realizujesz swoich, swoich celów. Ale to są takie ekstremalne rzeczy, ale bardzo często jest tak, że po prostu w miarę pokojowych warunkach ci młodzi ludzie się uczą i po jakimś czasie już wiedzą, jak realizować te cele. Co chcę powiedzieć? Jedną z takich, jednym z takich zagrożeń w tej sytuacji, przez które ludzie często przechodzą, jest to, że jedna osoba myśli, że może narzucić drugiej osobie, jak te cele mają być realizowane, że tylko tak, jak ja chcę. Czyli, że jeżeli chcemy mieć bezpieczny dom, to będzie on organizowany na moich warunkach. I nie słucha tej drugiej osoby, że ona też ma plan, jak współdziałać ku, ku temu, żeby było bezpiecznie, żeby było miło. Takich celów strategicznych jest więcej. Jest dom, jest wychowanie dzieci, jest nie wiem, nawet służba, jakaś pomoc sąsiadom, cokolwiek. I teraz przyrównując to do kościoła, bo to jest bardzo podobne podwórko, schodzą się w jednym miejscu ludzie z różnym bagażem, bagażem doświadczeń, z różnymi temperamentami, z różnym pomysłem na to, jak można te cele strategiczne realizować, czyli w jaki sposób pobudzać siebie do wzrastania w miłości Jezusa, w, jak, w jaki sposób pomagać sobie w walce z grzechem, w jaki sposób dźwigać ciężary jedni drugich i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, te cele strategiczne Kościoła, nieść Bożą chwałę, wzrastać w miłości Jezusa, służyć ludziom, my wszyscy je mamy właśnie ze względu na ducha, który jest jeden w nas, więc te cele, one będą jednakowe. Oczywiście mówię, pomijam te sytuacje, w których ktoś się znajduje i tego ducha nie ma, bo on wtedy tego celu nie będzie miał. Ale zakładając, że mówimy o, o Kościele jako o ludziach z, z tym samym duchem, który w nich mieszka. My mamy te same cele, tylko możemy mieć różne troszeczkę pomysły na to, jak dojść do doskonałości w tych celach. I są... Mówię, trzy takie podstawowe sytuacje, z którymi musimy mieć do czynienia. Pierwsza to taka, że ktoś po prostu zapomni o tych celach i zacznie się zachowywać w Kościele jak taki, wiecie, bałaganiarz i zacznie po prostu robić złą robotę z różnych względów. Czasami można takiego przeprowadzić do upamiętania w zborze, czasami trzeba, no Biblia pokazuje, że czasem trzeba wykluczyć nawet to, ale to, wiecie, to jest taki bardzo ekstremalny, tak jak pokazałem z tym facetem, który w małżeństwie czyni z domu swoją knajpę dla kumpli. A czasem jest tak, że w, w ramach zboru znajdą się ludzie, którzy pomyślą, na tyle wiem, jak was wesprzeć, że dam wam moje metody i teraz wymagam od was, żebyście takie metody też stosowali. To jest te drugie zagrożenie. A trzecie zagrożenie, no to to jest przeciwne, to jest takie, w którym rzeczywiście wszyscy mówimy sobie, rób to, co chce, tak byleby dojść do celu, ale to też nie jest y, rozwiązanie, bo w małżeństwie jakby mąż powiedział żonie, a, róbmy, co chcemy, na pewno dojdziemy do, y, na pewno zbudujemy do, dobry dom, po prostu byle jak, ty rób po swojemu, w swoim pokoju, ty rób w kuchni, ja robię w dużym pokoju i, i pewnie będzie dobrze. To, to też nie jest dobre. Więc myślę, że jest pewna potrzeba, żeby naprawdę w pokoju, w miłości, w tych cechach, które są z Ducha Świętego, które, do których mamy dostęp, żeby w, tych, w tym środowisku, w takich warunkach wsłuchiwać się w to, jakie mamy pomysły, wybierać dobre, wzrastać, wspierać się, nie szukać jakby, wiecie, tych narzędzi do kąsania się wzajemnego. Bo czasami ma, mam wrażenie, w świecie tak jest, ja nie mówię, że w kościele, ale w firmach, w małżeństwach, wśród ludzi panuje przekonanie, że można znaleźć jakąś robo, ro, jakoś, jakiś sposób, który tą robotę przyspieszy. Na przykład tego kopnę i wyrzucę, już mi nie bruździ, już mogę łatwiej, albo tego uciszę, ja go ośmieszę, ja go poniżę, on już się nie będzie odzywał i już mam łatwiej. Takie ekstremalne trochę podaję przykłady, wybaczcie, ale chcę tylko wam pokazać, że różne są metody po prostu do tego, żeby dochodzić do wzrostu duchowego w zboże. Najlepsze są te, które przejawiają cnoty Jezusa, cierpliwość, wrażliwość, Y, niesienie pokoju, wysłuchanie, wspólne próbowanie, wspieranie, pomaganie. Czasem taka naiwność, która y, powie, dobrze, może ja myślę, że wiem lepiej, ale zróbmy tak, jak brat mówi, bo on też mówi dobrze, nie? I to... No. <grym> Ja się zgadzam z tym, że ta miłość powinna być w Jezusie, znaczy ta jedność powinna być w Jezusie i to z jednej strony tak bardzo, bardzo proste. Jezus nas bawił i są rzeczy podstawowe takie proste, z którymi wszyscy zgadzamy się, ale Jezus też nas nauczał, żebyśmy zgłębialiśmy nasze poznania, żebyśmy staraliśmy być bardziej doskonałymi i, i to, co teraz Paweł mówił, do dążenia do, do doskonałości w tych już konkretnych, szczególnych tematach, bo już tak mówię, nie o podstawowych takich w relacjach małżeństw, w relacjach między braćmi, w relacjach naszych ze światem, między sobą i tak dalej, jest więcej szczegółów w Biblii i ja myślę, że ta taka, może tak nam wydawać się, że nie ma tej jedności jeszcze, bo my do niej dążymy, to jest właśnie w tych takich głębszych, w tych szczegółach, nie? I... Dlaczego, dlaczego ja widzę, jak ja to widzę, dlaczego powstaje takie trochę napięcie między braćmi i siostrami, że jest tak, że są tematy, myślę, że praktycznie każdy z nas nie jest zgodzien z jakimś bratem tutaj we wszystkim. Mogę zgad zgadzać się z tym, z, z czym spałem w jednym temacie, a będzie taki temat, gdzie będziemy w ogóle inaczej na to patrzeć. Nie mówię, bo jak Biblia patrzy na rzeczy, nie? I, i widzę, że napięcia powstają... Jak jeden brat widzi to tak, drugi brat widzi to inaczej i Jezus też nam mówi, że mamy pilnować się nawzajem, nie pilnować braci, że, że jak ktoś tam się pogubił, idzie w maliny, co najmniej nam tak się wydaje, to mamy obowiązek pilnować go, żeby gdzieś tam nie odszedł za daleko, nie poszedł jakieś te właśnie przysłowy maliny. Nie? I, I w większości przypadków widzę to pragnienie braci z, z tego właśnie, z, z miłości do brata bo nie chcą, żeby brat pogubił się, też nie chcą, żeby jak brat pogubił się, żeby innych pociągnął, nie? I ja myślę, że to jest dobrze takie pragnienie, tylko tak jak no wszyscy zgodzimy się, że trzeba pamiętać o miłości. I jak widzimy, że ktoś odchodzi, to żeby jego starać się, żeby nie oczy za daleko w miłości. I jak to będziemy pilnować, to, bo to też powraca do tych podstawowych rzeczy, to myślę, że będzie dobrze, nie? Ale właśnie widzę, że dlatego powstają te podziały, że w te właśnie e, szczegóły, jak osiągnąć w tej lub innej dziedzinie doskonałości, e, albo e, jak, e, nie, jak to, jakby, jaka jest właściwa interpretacja tego celu, tak, czy to tam doskonalenia małżeństwa, doskonalenia między braćmi relacji, czy kościoła. Każdy widzi, interpretuje to może trochę inaczej i tam powstają wtedy napięcia. I to, co wczoraj mówiliśmy na Braterskim, że jak jest taki temat, no to dobrze zebrać. Zbierzmy wszystkie wersety, robmy to systematyczne, w porządku, bo Bóg jest Bogiem w porządku, róbmy to w miłości, róbmy to nawet... Nie mówię, że to muszą być 15 spotkań, czy 20 spotkań. Może być nawet więcej, może być dwa, może być trzy, nie? Ale róbmy to z tymi wszystkimi cechami, nie? I jak myślę, że jak tak będziemy robić, to będzie okej, okay, nie? Także to, i to wraca wtedy, już daję, i to wraca, i to, to wraca wtedy do tych podstawowych rzeczy. Miłość braterska, trzymajmy się tego, z czym zgadzamy się i pamiętajmy o tym, jak schodzimy się na dyskusję w szerszy czy w, w, w wąszym gronie, to pamiętajmy o tych rzeczach i, i myślę, że, że będzie wtedy ok, ale kiedy te rzeczy nam unikają, zapominamy o nich, to wtedy powstają takie właśnie napięcia, ktoś obraża się, ktoś nie chce gadać, bo tam mówi, a jest bez sensu, czy tam te i te gadają już tam przez wielu lat i nic nie wychodzi. No owszem, gadają, ale to wiecie, jak potrzeba na grupy, weźmy tych arminianizm, kalwinizm, nie gadają przez setki lat i można powiedzieć, że nic, nic, nic nie wychodzi ale wiemy, że to, jeżeli mówimy o, ogólnie, o, o całej grupie, nie? ale wiemy, że są ludzie, którzy są tam, jakby bardziej rozumieją jak Kalwin, jak inni bardziej rozumieją jak e, Arminiusz i, i są zgodni. Nie? I może nie, nie ze wszystkim 100% zgadzają się, ale podstawowe rzeczy mogą się zgodzić. Nie? Także nie, nie, nie mówmy, że grupy ogólnie nie mogą zgodzić się we 100% ze wszystkim, bo to nieważne. Wa, ważniejsze jest te mniejsze grupy nie? i czy oni potrafią na tyle ustalić, że tak, zgadzamy się w 90-80%, a te inne rzeczy to dodatkowe. I to zaryczałem wtedy do tego, że nie mamy pewnego poznania i możemy do tego dążyć nawet aż do przyjścia Jezusa. Nie? Ale te inne rzeczy są ważniejsze i jak to jest nasz fundament, to myślę, że będzie, będzie dobrze. Nie? Jeżeli chodzi o jedność w zborze w kościołach w kościele Jezusa Chrystusa, ale na poszczególne zbory, to co ja zauważyłem tylko w dwóch punktach, tutaj mówiliście o jakichś rzeczach, tu się zgadza, tu kalwiniści, tu coś innego. Może nie o to mi chodziło, może nie to w zborze jest, bo tu możemy jakieś rzeczy racji dochodzić. I jeżeli takie rzeczy będą dzielić, no to będzie słabo. Bardziej ja bym chyba spojrzę na to, jeżeli chodzi o zbór. To są, że dwa czynniki, takie płaszczyzny typu umysłu i ducha. Pierwsza rzecz to często co ja z praktyki, a nie z teorii widziałem w wielu zborach i słyszałem w wielu problemach i na jakichś różnych spotkaniach i zawsze ludzie z tym samym problemem zawsze gdzieś tam się borykali, czemu nie ma takiej jedności w zborze, a pytanie jest jakiej jedności, o co chodzi, trzeba to zdefiniować. No ja tak nie czuję tu jedności, no jakby tak razem nie jesteśmy. Jesteśmy w jednym zborze, ale się nie znamy. Ja prawie nikogo z was nie znam, tylko parę osób i nikogo na obiedzie nie byłem. Zaraz do tego dojdę. I to, co zauważyłem, że problem właśnie z tym było, że ludzie bardziej... To jest ważne, żeby się spotykać na kawę, jakiś obiad, gdzieś wyjść, umówić się jakieś spotkania, bo to gdzieś po prostu zbliża, trzeba wiadomo roznać nie tylko w zborze, żeby to taki schemat nie był, ale to wszystkiego nie załatwi, bo to jest jedna strona medalu, druga strona medalu, choćby się często spotykali, robili jakieś powiedzmy grille, nie grille, jakieś kajakami, wyjazdy na takich rzeczach, też wiele razy byłem, to nigdy zboru nie zjednoczy, bo zawsze jednoczy to, kiedy jest jedność w duchu świętym, w duchu. Nie, że jakoś, wiecie, ciarki na plecach czy coś, tylko po prostu Duch Boży w danym e, zborze e, społeczności jest w sercach, jest w, jest w człowieku, ludzie są blisko Boga, są w Chrystusie. I ostatnio, tutaj tak miałem, nie, dwa, trzy tygodnie temu chyba raz z dwoma braćmi tak rozmawiałem, że, czytam ze Sławkę też, że no, nie, nie widzieliśmy się jakoś. Nawet czasami jest tak, że ja przynajmniej mam takie poczucie, że jak kogoś nie, nie, nie widziałem, nie rozmawiałem nad wiele tygodni czy nad miesięcy, to nie mam takiego aż poczucia, że tu nie ma jedności, bo my nie rozmawialiśmy, ze sobą my się nie spotkaliśmy. Ponieważ to jest też wynikiem, też wierzę w to i takie mam przekonanie, że w danej jednostce, czyli zboże, jeżeli jest to też Duch Boży, jesteśmy blisko Boga, to nie jest jakby priorytetem, tylko się, żeby się to jest ważne, ale to nie jest najwyższym priorytetem. Bo jeżeli jesteśmy gdzieś blisko Boga i Dług Boży nas wypełnia, jesteśmy blisko Niego, to nie jest aż takim ubolewającym brakiem. Bo widziałem zbory, gdzie byli blisko siebie w różnych rzeczach, w różnych problemach, a cały czas mówili, że nie było jedności. I tego się nie wykrzesa, jeżeli na przykład w danych społecznościach jest coś nie tak, tam Boża łaska nie pracuje, to już one same muszą dojść do tego, dlaczego jest to powodem. To jest ta podstawa i kiedy te rzeczy się tak pozamienia, zależy w jaką stronę, to zależy jak się na to patrzy. I takim jednym najważniejszym czynnikiem to właśnie jest, kiedy jesteśmy blisko Boga, jesteśmy w Chrystusie, mamy tą e, więź z Chrystusem, to nie od, będziemy tak odczuwać nawet takiej, wiecie, że coś wielkiego straciliśmy, że z kimś tam nie byliśmy, e, nie spotykaliśmy się i co teraz, tu nie ma jedności, bo zazwyczaj z tego rzeczy, właśnie z takich rzeczy wychodzą właśnie te przemyślenia, że nie ma jedności, nie tylko takie rzeczy doktrynalne i nie tylko takie rzeczy coś poukładane, bo to wszystko może być, ale jak Duch Boży dziś nie pracuje w ludziach, w sercach, bo każdy różne rzeczy też przechodzi, no to zawsze problem z tego wynika, a szukanie problemów jest całkiem gdzie indziej, chyba nawet w złym miejscu. Myślę, że są różne zagrożenia i jeśli pewne rzeczy bardzo wyraźnie nazwiemy, to gdy je nazwiemy, w sytuacji gdy one się pojawią, będzie nam łatwiej zobaczyć to. Wiem, że to jest bardzo proste, co mówię teraz, nic odkrywczego, ale jednak jest tym, ma to swoją moc. I tych zagrożeń na pewno jest więcej niż ja powiem. Jedno to jest to, co mówił Iwan powiem to, jeśli nie obrazi swoimi słowami, żeby to jakoś tak bardzo wyraźnie, krótko, ale konkretnie powiedzieć. To, że mój brat, siostra, ma inne zdanie w jakiejś kwestii, nawet biblijnej kwestii, która wydaje nam się dość istotna, to nie musi to prowadzić do yy, takiej nie wiem, teraz użyję słowa może zbyt mocnego, ale, ale niech będzie, że przez bardzo małe w jakiejś wrogości nie musi prowadzić do tego, nie musi prowadzić do niechęci, nie musi prowadzić do tego, że będę omijał go albo ją łukiem, ale pomimo tego możemy się miłować, szukać porozumienia, szukać zrozumienia tej danej kwestii i myślę o jeszcze jednym zagrożeniu takim, że my w, naszych, w naszej cielesności ciągle jeszcze, która towarzyszy nam niestety do śmierci, jesteśmy narażeni na to, że nasza, różnie to można powiedzieć, duma zostanie urażona Ktoś na przykład coś nam powie. To w ogóle jest śmieszne, powiem wam. I spróbuję jakiś przykład podać. Przychodzę do Pawła na przykład, żeby powiedzieć mu, słuchaj, masz dziurę w swetrze. I on no w sumie z jednej strony to no dzięki, tak, dzięki. No, powiedziałeś mi, że mam dziurę, ale nie spodobało mi się to, że przyszedł i powiedział mi, że ja mam dziurę w swetrze i yy, jakiś niesmak został. Wiem, że można by jakiś lepszy przykład podać, ale chodzi o to, że czasami jakaś drobna rzecz, ktoś coś powie albo ktoś za mało się do mnie uśmiechnie przy przywitaniu albo przy pożegnaniu, albo w ogóle się ze mną nie przywita, to takim może się odbić echem, że później przez trzy lata z tym bratem albo siostrą nie zamienię zdania, bo on się kiedyś ze mną nie przywitał, albo coś mi powiedział. I tak myślę o tej naszej właśnie urażonej dumie, jakimś zranieniu takim, które, nazwijmy to po imieniu, to jest, to jest cielesność, to jest coś złego, to jest coś, od czego powinniśmy uciekać i być wolni, nie mieć jakichś takich... Teraz mamy myślimy o Zboże, a ten to mi kiedyś tam trzy lata temu coś powiedział, a, a ta to w ogóle, ja miałem taki ładny sweter, a ona nawet tego nie zauważyła, nie powiedziała mi. Rozumiecie, można, to już, to już ja mówię, to już rzeczy takie z kosmosu, ale w naszych słabościach, które każdy z nas ma, możemy dać się, że tak powiem, uwieść diabłu i trzymać w sercach coś, co będzie... Będzie właśnie burzyło jedność, burzyło pokój. Może nie będziemy na siebie warczeć, ale ta niechęć, która jest w sercu, jest, jest czymś złym, nazwijmy to złe. tak? Ja to krótko nazwę po prostu wstrętnym egoizmem. Jeśli hołbimy wstrętny egoizm w sobie, to nie znamy Chrystusa. Musimy po prostu sobie jasno takie rzeczy mówić. Jeśli miłujemy siebie ponad wszystko, to nie poznaliśmy Boga. I wiele tego typu zachowań, reakcji w Kościele wynika z tego, że ja jestem najważniejszy, że tu chodzi o mnie. Jeżeli z takim sercem wchodzimy do Kościoła, to z pewnością nie zbudujemy żadnej jedności, nie, nie wniesiemy niczego cennego, bo my nie mamy z siebie, z naszego ego, z naszego ja nic dobrego do wniesienia. To ja powinno być ukrzyżowane z Chrystusem. Jeżeli jesteś człowiekiem odrodzonym, zbawionym w Chrystusie, to twoje ja jest martwe. I kiedykolwiek odczuwam takie rzeczy, bo to się zdarza, że odczuwamy te rzeczy, to wtedy musimy z tym przyjść na krzyż. Wiecie, brat się ze mną umówił, że mnie podwiezie do zboru i mi się wydawało, że się umówiliśmy, a bratu się wydawało, że inaczej się umówiliśmy i teraz co, do końca życia nie będę z tym bratem gadał? Nie będę teraz go traktował jako brata? Czy po prostu... Umiłuję Go i zaprę się samego siebie i, i, i, i wyjdę do Niego z miłością. Chrystus nie przyszedł do nas, wiecie, z pozycją słuszcie mi i zróbcie wszystko dla mnie. On wyrzekł się samego siebie. Wyrzekł się samego siebie. Będąc Bogiem, nie upierał się zachłannie przy tym, by być równym Bogu, ale wyrzekł się samego siebie, uniżył się. I stał się sługą wszystkich i poszedł na krzyż. I Paweł mówi, takiego bądźcie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. W tym właśnie kontekście. Więc kochani, jeżeli jesteś urażony na kogokolwiek, czy urażona i nosisz w sercu jakiekolwiek pretensje, urazy do brata, siostry, zboru, opamiętaj się, opamiętaj się. Przyjdź do Chrystusa z tym i wyznaj to jako swój grzech. Proś Go, żeby twoje ja umarło, żeby twój wstrętny egoizm został przybity do krzyża. Inaczej nie będziemy w stanie kochać, kochani, tą miłością Chrystusa, jeśli będziemy chołubić nasze ja. Nie możemy sobie na to pozwolić. I bez codziennego brania krzyża codziennego uśmiercania tych naszych egoistycznych pragnień, rząd, ambicji, naszej ważności, możemy marzyć tylko o jedności. Wtedy właśnie możemy tą jedność budować na jakichś właśnie tych ludzkich fundamentach, tak? na ludzkich zasadach, zgodzenia się z czymś, podpisania się pod czymś, jakiegoś próby dogadania się w czymś, kompromisów i tak Ale jeśli nie będziemy krzyżowali tego naszego ja, uśmiercali, zapierali się samych siebie, to w ogóle nie idziemy za Chrystusem, nie jesteśmy w Chrystusie i nie ma szans, że zobaczymy owoc jedności w naszej wspólnocie. Natomiast jeśli jesteśmy w Chrystusie, od tego zacząłem, naprawdę oddaliśmy się Chrystusowi, On jest naszym Panem, nie żyjemy dla siebie, żyjemy dla Niego, Jego Królestwo szukamy, Jego sprawiedliwość, to są nasze dążenia, nie moje sprawy, to wtedy brat i siostra będą obiektem mojej miłości, będą, będą osobą, którą, przed którą będę gotów się uniżyć, której gotów będę służyć. I, I tu wyrasta naturalna jedność. Kiedy ktoś podchodzi do ciebie z miłością, kiedy ktoś ci służy, kiedy ktoś okazuje ci, Akceptację w Chrystusie, to, to, to tutaj się łączą serca i wtedy chcemy się spotykać, wtedy chcemy się razem modlić, wtedy chcemy razem służyć, to, to z tego wyrasta. Niestety masę podziałów, rozdźwięków, sporów doktrynalnych nawet zasadza się na ludzkim, wstrętnym egoizmie bo ja tak uważam, bo ja tak wiem, bo moje musi być pierwsze, bo ja, ja, ja, ja, wszystko ja. To jest zaprzeczenie Chrystusa i zaprzeczenie życia w Chrystusie. Więc tego musimy pilnować, kochani, bracia, siostry. Nie, kiedy to dostrzegamy w sobie, a to się pojawia, ja nie mówię, że tego nie ma, to, to, to przychodzi, ale to musi być natychmiast uśmiercone. Musimy to wyznać jako nasz grzech. Musimy z tym przyjść do Chrystusa i prosić Go, by nas oczyścił z tego, uwolnił nas z tego, przemieniał nas na swój obraz. Walczyć z tym, nie godzić się z tym. I kiedy dostrzeżemy jakiekolwiek przejawy tego egoizmu, to nie możemy teraz, wiecie, w żaden sposób w tym trwać, w żaden sposób tego forsować i, i, i zarażać tym innych i krzywdzić tym innych tylko musimy pokutować, pokutować z tego. I w, naszej, w naszym uniżeniu, w naszym pokornym traktowaniu drugiego człowieka możemy budować tą Bożą jedność, Chrystusową jedność. Do tego jesteśmy wzywani przez całe Pismo i mamy liczne przykłady tej jedności. I druga rzecz, która tutaj jeszcze w międzyczasie przypomniała mi się z tej modlitwy Pana Jezusa, kiedy Pan Jezus modlił się o jedność, to modlił się do Ojca takimi słowami. Poświęć ich w Twojej prawdzie. Twoje słowo jest prawdą. Jak mnie posłałeś na świat, tak ja posłałem ich na świat i za nich poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni w prawdzie. A nie tylko za nimi proszę ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie, aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie i aby oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Z czego ta jedność tutaj wynika, o którą Jezus się modli? Z bycia w Jego słowie, z poznania Jego słowa i trwania w Jego słowie, przyjęcia Jego prawdy. Tylko na, tej, na tym gruncie możemy budować jedność w Kościele. Na naszym byciu w Chrystusie, zjednoczeniu z Chrystusem, umieraniu dla siebie i życiu dla Niego i trwaniu w Jego prawdzie. Dlatego... To jest niezbędnym znowu czynnikiem, elementem życia każdego z nas, codziennego trwania w prawdzie, codziennego oczyszczania się w Słowie Prawdy, codziennego karmienia się Słowem Prawdy. Jeśli będziemy pełni tego Słowa, pełni światła Bożego, które jest w Jego, w jego Słowie, to też automatycznie jakby jesteśmy jedno, jedno bo, bo jesteśmy pełni tego samego Słowa, pełni tej samej prawdy. To nas też jednoczy. Poznanie Boga w Jego Słowie, więc niestety wielu chrześcijan zaniedbuje codzienną społeczność z Bogiem w Jego Słowie, sporadycznie czyta, rozważa Boże Słowo. Dzisiaj coraz częściej ludzie zastępują codzienne trwanie w Słowie słuchaniem kazań. To, to nie jest zdrowe, to, to nie prowadzi do jedności, bo właśnie słuchamy kaznodziejów z różnych, różnych maści, różnych poglądów i potem nic dziwnego, że się spotykamy i zaczynamy o tym, czym się na, nakarmiliśmy, tymi poglądami różnych ludzi, zamiast słowem, w którym powinniśmy być jedno. Ja wiem, późno się robi, ale jeszcze mój zegar nie dzwonił, więc nie wiem, czy się zepsuł, czy... Zaraz sprawdzę. 57 sekund do końca. Ktoś jeszcze chciałby coś powiedzieć na koniec? Może ja powiem. Apostoł Paweł właśnie tu w liście do Efezjan. Myślę, że bardzo ładnie to wyjaśnił. Mamy w Kościele przez, przez Jezusa ustanowionych jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, jeszcze innych duszpasterzami i nauczycielami. Po co to Pan Jezus uczynił? Uczynił to po to, by wyposażyć świętych do spełnienia właściwych im zadań, do budowania ciała Chrystusa, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do doskonałości właściwej dla dojrzałych i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. Chodzi bowiem o to abyśmy już nie byli dziećmi rzucanymi przez fale i unoszonymi przez każdy powiew nauki, będącej w rzeczy samej wyrazem ludzkiego oszustwa i sprytu w posługiwaniu się zwodniczymi metodami. Przeciwnie, zależy mi, byście pod każdym względem, jako prawdomówni w miłości, ro rozwijali się i coraz bardziej przypominali Jego, który jest głową Chrystusa". Yy... Apostoł Paweł też się do Koryntian, w pierwszym, w pierwszym do Koryntian, czytamy, że wzywa braci, aby byli, byli jedno. Jedno będzie, jeżeli będą trwać przy Sowie Bożym, jeżeli nie będą swoich, swoich jakby poglądów forsowali, bo oni to widzą, że ja należę, jakby jeden brat mówił, że on należy do... Apolosa, inny mówi do, inny, inny do Kefasa, a inny do Chrystusa. No, czy Chrystus jest dla każdego inny. I właśnie przez, przez tego typu swoje poglądy, jeżeli brat by chciał, że no teraz musimy się zgodzić, że wszyscy należymy do Kefasa. I on tą drogą nie idzie, którą, do której powinieneś iść, do, że do Chrystusa, bo to Chrystus za nas umarł. Nie Apollos, nie Kefas, nie Paweł. A więc w tym, jeżeli będziemy szukać jedności, to nie będziemy też cieleśni. Bo jeżeli, bo przez to właśnie przez to, przez te spory, że jak jeden mówi, że należy do, do Pawła, inny do Kefasa, to wskazuje na ich cielesność. Nie są duchowi. A więc już nie są. W jedności. Jeżeli będziemy wszyscy starali się trzymać Słowa Bożego, to wtedy będziemy w jedności. Powstańmy, kochani, do modlitwy, i zachęcam bracia siostry, byśmy modlili się. W świetle tego, o czym rozmawialiśmy, przede wszystkim badając nasze własne serca, na ile ukochaliśmy naszego Pana i jeśli kochamy Chrystusa, Jan mówi, nie możemy nienawidzieć brata. Jeżeli kochamy Chrystusa, nie możemy być obojętni na Kościół, nie możemy być obojętni na tych, którzy są zrodzeni z Boga. Jeśli kochamy Chrystusa, to kochamy każdego, kto z niego jest zrodzony. I jeśli tego nie ma w naszym życiu, to nie poznaliśmy Chrystusa, nie ukochaliśmy Chrystusa, kochamy jakiegoś religijnego, fałszywego Chrystusa. Jeśli kochamy tego prawdziwego Chrystusa, który jest Synem Boga, który dał życie członkom swego Kościoła, to kochamy Kościół, kochamy każdego brata, każdą siostrę i nie są nam obojętni i razem z nimi płaczemy, kiedy oni płaczą i razem z nimi się radujemy, kiedy się radują. Kiedy widzimy wzrost duchowy, kiedy widzimy ich życie w Panu, to się radujemy, a kiedy widzimy ich nędzę duchową, kiedy widzimy jakieś odstępstwo, kiedy widzimy stanie w miejscu, kiedy widzimy gnuśność, to bolejemy, bolejemy i, i dokładamy starań, żeby coś zmienić, coś z tym zrobić na tyle, ile możemy, na tyle, ile Bóg nam daje mądrości i zdolności. Więc kochani, badajmy nasze własne serca, Badajmy nasze serca, na ile miłujemy Boga i na ile się to przejawia w miłości do braci sióstr. i sióstr. I tutaj mamy konkret, konkretną społeczność, której jesteśmy częścią. Jeśli jesteś częścią tej społeczności, jeśli rozumiesz tą społeczność jako twój Kościół, tw część tego Kościoła, którego, w którym Bóg ciebie umieścił, to popatrz na braci i siostry, którzy są tutaj zgromadzeni i zadaj sobie pytanie, czy naprawdę ja ich miłuję. Czy, czy, czy po prostu żyję dla siebie, nie znam ich, nie wiem w ogóle, kto to jest, nie mam pojęcia o ich życiu. Naprawdę badajmy nasze serca. Upewniajmy się, że kochamy nie słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Panie nasz, Ty dałeś nam życie Ty nas umiłowałeś położyłeś życie za nas aby nas wyrwać z ciemności w której jest pogrążony ten świat w której my byliśmy częścią samolubni, egoistyczni skupieni na sobie żyjący dla siebie zaspokajający własne porządliwości Ty Panie życie położyłeś swoje krew przelałeś żeby nas z tego stanu śmierci, z tego stanu ciemności zbawić, wyrwać, przenieść do Twojego Królestwa Światłości. Umiłowałeś nas i uzdolniłeś nas do miłości. Wlałeś w nasze serca Twoją miłość przez Ducha Świętego, którego nam dałeś. Wzywasz nas, byśmy chodzili w tej miłości, byśmy się wzajemnie miłowali. I aby nasza miłość nie była płytka, aby nasza miłość nie była właśnie tylko słowem, że mówimy sobie, że się miłujemy, ale żebyśmy kochali czynem, prawdą. Panie, potrzebujemy Twojej pomocy, potrzebujemy Twojej łaski, potrzebujemy karmienia się codziennie Tobą, trwania w Tobie, trwania w Słowie Twoim. Aby ta jedność między nami nie była sztuczną ludzką miłością, zbudowaną na ludzkich wysiłkach, ale była owocem Twojego życia w nas, działania Twojego ducha w nas, owocu Twojej prawdy w nas. Wybacz nam, prosimy, wszelkie nasze uchybienia w tym dziele, do którego nas powołałeś i uzdolniłeś. Wybacz nam wszelkie nasze niedociągnięcia, wszelkie zaniedbania. Wybacz nam, Panie. I ucz nas budować w Twoim duchu. Ucz nas radować się z tej jedności, którą nam dałeś i pielęgnować tę jedność. I, i, I zdążać do jeszcze większej jedności w duchu, wyznając sobie wzajemnie nasze słabości, grzechy, niedoskonałości umartwiając starego człowieka wraz z jego pożądliwościami, uśmiercając, aby Twoje życie mogło w nas się coraz bardziej przejawiać w coraz większej obfitości. Amen. Słuchajcie, jak się modlę, o to, żeby nasze duchowe uczy zostały otwarte, żebyśmy w tych ludzkich słowach tutaj wypowiadanych mogli usłyszeć Twój głos, który przemawia, kieruje, Ty kierujesz do nas yy, wiedząc dokładnie, yy, w jakim miejscu jesteśmy, czego potrzebujemy. Yy, dlatego, żeby, żebyśmy stawali się tak jak Pan Jezus, żebyśmy umierali dla samych siebie, żebyśmy pokutowali, yy, miłowali się τόσο όπως να σε do Boga, dziękując Mu za ofiarę Pana Jezusa Chrystusa, przez którą włączył nas w swoje ciało, uczynił nas jednością w Nim. Nade wszystko jednością ze sobą, jednością z Ojcem, a w konsekwencji ze sobą wzajemnie. Panie nasz, przychodzimy do Ciebie jako Kościół, jako bracia i siostry, obmyci Twoją krwią, uświęceni przez Twoją ofiarę, zbawieni nie na podstawie naszych uczynków, nie na podstawie naszych dokonań, naszych osiągnięć, naszej sprawiedliwości, naszych czystych serc. To nie z nas, to Boży dar. Twoja łaska, która umiłowała nas, kiedy byliśmy martwi w naszych grzechach, upadkach, niezdolni do tego, by podobać się Tobie, by wielbić Ciebie, by poznać Ciebie. Panie, Ty się nad nami zmiłowałeś. Ty wyciągnąłeś do nas pierwszy swą dłoń. Ty pierwszy za nas umarłeś. Oddałeś życie, aby nam darować życie. I Ty nas powołałeś do życia, Ty nas wezwałeś abyśmy poszli za Tobą. Dzięki Ci. Dzięki Ci za dar nowego życia. Za łaskę, której staliśmy się uczestnikami przez prostą wiarę, przez przyjęcie Twego daru łaski. Dzięki Ci za Twoje dzieło zbawienia. Panie, modlimy się, by to, co dla nas uczyniłeś, by to, kim jesteś, by to wszystko, czym tak hojnie Zostaliśmy przez Ciebie obdarowani. Rozwijało się w nas, owocowało w nas. Przynosiło miły Tobie, chwalebny owoc. Prosimy, pracuj w naszych sercach. Prosimy, prowadź nas. Uzdalniej nas do naśladowania Ciebie. Uzdalniej nas do chwalenia Ciebie w naszych słowach i czynach i działaniu. Prosimy, niechaj moc Twego krzyża Objawia się każdego dnia w naszym życiu. Moc Twego zmartwychwstania. Niechaj ożywia nas. Prowadzi nas ku Twojej chwale. Amen. Tak, Ojcze. Dziękujemy Ci, że to Ty pierwszy się nad nami umiłowałeś. I jak pisze słowo, jest napisane, że i wszyscy dziś zbłądziliśmy, ale też takie owce, które nie mają swojego pasterza, posłali swojego syna na ten świat, który jest arcykapłanem, jest arcypasterzem, który oddał za nas swoje życie, za tych, co teraz żyją, przed tym, co żyli ludzi. To on poszedł na krzyż, oddał swoje życie, pozwolił złożyć siebie ofiarę, ale też Pozwolił jako też ten pasterz, to obrazowo mówiąc, że pozwolił na to, że narażając siebie, żeby te przysłowiowe wilki go zaatakowały po to, żeby chronić swoje owce i złożył swoją ofiarę na krzyżu, abyśmy byli zbawieni, żebyśmy obfitowali w Tobie, Boże. żebyśmy przynosili też dla Twojej chwały owoce opamiętania życia w Chrystusie. Dziękujemy Ci za Twego Ducha Świętego, którego, którym nas wypełniasz, który nas prowadzi, dopomaga, który nas przemienia. Dzięki temu możemy Cię poznawać osobę Jezusa Chrystusa. Za to Ci, Ojcze, dziękuję, że często nam to przypominasz tak w tak prostych rzeczach, kiedy czasami chcemy się za trudniejsze łapać, a kiedy taka podstawa jest tak blisko i tak ważna, abyśmy o tym pamiętali. Amen. Amen. Po Pobłogosław, kochany Panie, ten chleb. Pobłogosław ten kielich. Daj nam jeść z tego chleba, pić z tego kielicha, patrząc na Ciebie, dziękując Tobie, wywyższając Ciebie za to, kim jesteś, za to, co dla nas uczyniłeś i za to wszystko, czego jeszcze się spodziewamy. Za to wszystko, co nam obiecałeś i wiemy, że każda Twoja obietnica jest prawdziwa, jest pewna. Żadna nie zawiodła i żadna nie zawiedzie. W Tobie, Panie, ufność pokładamy, że jesteśmy uczestnikami tych obietnic i że to wszystko, co mamy w Tobie, jest naszym działem, jest naszym dziedzictwem przez wiarę w Ciebie. Niechaj Tobie płynie wszelka cześć, dziękczynienie, uwielbienie, chwała, bo godzien jesteś. Wielki Zbawicielu, Pasterzu naszych dusz. Amen. Zapraszamy, kochani bracia, siostry, do tego stołu. Bierzmy z tego chleba, pijmy z tego kielicha, zwiastując śmierć Pańską, aż przyjdzie. i uroczy. Wyprowadzę je za lodu, zgromadzę je z ziemi i przeprowadzę je do ziemi i będę je paska na górach Izraela, nad strumieniami i po wszystkim zamieszkanych zamieszkałych miejscach w tej ziemi. Będę je paska na dobrym a i pastwisko będzie na wysokich górach i Tam będą odpoczywać na bujnych błoniach i na tłuszkich paskwiskach Będą się w pasku do dwóch przyszedł. Tak ja sam będę w pasku ośrodce i sprawdzę, że powodzą się, mówi Pan będę szukał zagubionych i przyszedł watem, zgłoszoną o zwiążeń to podłamane i o silem słabe. Ale wypracę tłustą i mocną, bo będę w pasku ośrodce. Amen. Powstańmy jeszcze bracia, siostry do modlitwy i zachęcam jeszcze was, abyśmy jeszcze chwilę spędzili właśnie przed Panem. Ktoś z was chciałby się jeszcze pomodlić, jest ku temu czas. Jeszcze na chwilkę usiądźmy. Może są jakieś ogłoszenia, pozdrowienia, informacje dla zboru. Bardzo proszę. Od Beaty Paweł pozdrawia. Dziękujemy i pozdrawiamy Beatkę. Ona też chora, także też pamiętajmy w modlitwie. Od Oli i Jordana dziękujemy. Ja też się z nimi spotkałem niedawno w weekend, także pozdrawiam też od nich. Od Asi i Piotra. Jeszcze ktoś mówił? Od Adama i Dorotki. Z gór. Dziękujemy. Od Michała i Grześka i Eli z Niemiec. Dziękujemy. Ja też was pozdrawiam, bracia, siostry, od y, braci i sióstr, którzy są w Wielkiej Brytanii, polskie zbory, ale też tam poznałem brata z Sri Lanki, y, z Afryki, z, z, z Zimbabwe, dobrze mówię Nisiu? Nie, Mozambik, z Mozambiku, <głos> <głos> także taki, byłem w takim zborze głównie Polacy, większość Romowie, Polscy Romowie, ale też dużo Polaków takich nieromów i też właśnie troszkę z innych nacji, czarnoskórzy, ciemnoskórzy bracia, siostry, także też przekazuję pozdrowienia od nich. Na, wczoraj mieliśmy nasze braterskie spotkanie. Następne zaplanowaliśmy za miesiąc, na 28 października w sobotę. Także będę jeszcze przy, będziemy przypominać, którego? 6 tak? W sobotę. To sprawdźcie, bracia, czy to źle może mówię, może nie pamiętam. Sobota. Październik 26 czy 28. 26, czyli 26 października. W listopadzie też jeszcze chwileczkę mógłbym prosić o chwilkę ciszy, jeszcze. Jeszcze w listopadzie tylko zapowiem, że w połowie listopada. Jest konferencja w Toruniu, braterska, kto może też zachęcam, żeby pojechać przynajmniej na sobotę, a w ostatni weekend listopada w Zgierzu będzie post braterski, także też braci zachęcam do uczestnictwa, ale to dopiero za dwa miesiące, więc jeszcze będziemy o tym przypominać. To chyba tyle ogłoszeń, informacji na dzisiaj, zachęcam jeszcze do społeczności przy herbacce, może być znowu głośno.